Emigranci. Podcast dla emigrantów i o emigrantach. Witamy w szóstym odcinku Emigrantów. Dzisiaj trochę w okrojonym składzie, ale z pewnością jak zwykle mamy garść ciekawych informacji dla Was. Jedną z pierwszych i najważniejszych informacji jest na pewno to, że emigranci i przystanek Polska.pl obecni będą od teraz wali. Jak zwykle, namawiamy Was do komentowania i pisania dla przystanek polska.pl. Gdziekolwiek jesteście i cokolwiek robicie, pokażcie się światu, dajcie się zobaczyć na przystanek polska.pl i usłyszeć w Emigrantach. Słuchacie podcastu Emigranci. obecnego odcinka emigrantów będziecie mogli posłuchać nas również na stronie polskipodcasting.com Emigranci będą tam obecni. Również Polski Podcasting będzie obecny na stronie przystanekpolska.pl. Zachęcamy do wysłuchania innych podcastów na różne inne ciekawe tematy, które są znajdują się na stronie polskipodcasting.com Pozdrowienia tutaj serdeczne dla Filipa, który cierpliwie znosi nasze problemy techniczne, pomaga, służy zawsze pomocą i, i, i chętnie nas wspiera w naszych działaniach, tak więc dzięki niemu również okazuje się szósty odcinek Emigrantów również wielkie bardzo serdeczne podziękowania dla studia polskipodcasting.com i właśnie osobiście dla Filipa Szareckiego który jest autorem świetnych dżingli które na pewno słyszeliście na początku naszej audycji i będziecie je słyszeć również w trakcie i przez najbliższe odcinki emigrantów. W związku z tym serdecznie zapraszamy do słuchania naszego podcastu Emigranci tylko na przystanek polska.pl. Opinie, tematy, wiadomości, blogi, portal dla emigrantów. Tematu Olimpiady w Londynie, która właśnie się zakończyła. Już po rozpoczęciu Olimpiady, po jej otwarciu, wiedzieliśmy, że będzie to, będą to igrzyska niesamowite i niezwykłe, pełne, pełne wzruszeń i spektakularnych zwycięstw. Olimpiada chyba ma takich małych i dużych bohaterów, i, i mamy chyba o czym mówić, jeśli chodzi o Olimpiadę, prawda? No brzmi strasznie smutno. Nie wiem, czy będzie brakowało Ci codziennych emisji sportowych w telewizji, czy, czy, czy e, brzmi... tych garści, garści medalów polskich e, atletów. Brzmi smutno, bo postawiłam na paru sportowców, którzy mnie zawiedli, chociaż ciężko powiedzieć o zawodzie, jeśli mówimy o Tysonie geju, który któremu zabrakło tylko i wyłącznie setnej sekundy do medalu. Ale chyba o wielkim zawodzie możemy mówić, jeśli chodzi o polskich siatkarzy, bo zagrali kilka meczów bardzo słabych, szczególnie ten ostatni. No, kompletny brak pomysłu na grę, kompletna dekoncentracja i co najważniejsze, że, że chyba po, powtórzyło się to, co zawsze się powtarza przy, przy Polakach, że presja jest zbyt duża i, i tej presji nie wytrzymujemy. Dlatego nie mamy olimpiadu, nie mamy medalu, a świadkarze wracają z Olimpiady e, bez niczego. No i my oczywiście nadal możemy śpiewać waszą ulubioną narodową piosenkę Polacy, nic się nie stało. Polacy, nic się nie stało. No a wracając do Olimpiady z pewnością spektakularne zakończenie. No, spektakularne zakończenie, perfekcyjnie wpisujące się w przebieg całej imprezy, genialnie zorganizowanej. W mieście wielokulturowym, jakim jest Londyn, jak udało im się to zorganizować, to będzie tajemnicą londyńczyków ja wiem, czy... i mera, Jones... mera Johnsona, Borisa Johnsona na pewno, ponieważ ten człowiek genialnie ogarnął wszystkie problemy organizacyjne, możliwość ewentualnych zamachów terrorystycznych. No, ja uważam, że Londyn no, wybronił się z tej imprezy kapitalnie i pokazał Europie i światu, jak na ym, naprawdę wysokim poziomie przygotować imprezy, wielkie imprezy XXI wieku. Technicznie naprawdę organizacyjnie. organizacyjnie fantastyczna sprawa, fantastyczna Olimpiada, która z pewnością zostanie w pamięci na, na wiele lat jeszcze i z pewnością wiele pokoleń będziemy jeszcze e, wspominało. Nie, Ale... wiem, nie wiem, czy też jak oglądaliście, czy jak oglądałaś, czy, czy miałaś takie wrażenie, że ten wielki stadion zgromadzony, te błyski fleszy, te niesamowite show, które się dzieje na Murawie stadionu no, mi przypominało wielki, niektóre produkcje filmu science fiction, które w przyszłości gdzieś tam działy wielkie, spektakularne wydarzenia. No ale scenariusz zarówno się... otwarcia, jak i zamknięcia nawiązywał do przecież do samej kultury pop, do, do historii filmu, do historii muzyki. No, w końcu Literatury, no, no wielki powrót i Wiktoria Beckham na, na scenie. No to, no to było... Coś spektakularnego. Ale wydaje mi się, że chyba wczoraj poznaliśmy sekret y, olimpiady w Londynie. Ten sekret, który y, dotyczy organizacji y, olimpiady. To jest 70 tysięcy wolontariuszy. Do tej pory przy olimpiadach, przy żadnej olimpiadzie nawet nie wspominano o wolontariuszach. Mówiono, że z pewnością pomogli w organizacji y, igrzysk olimpijskich, ale... Nigdy nie otrzymali od 80 tysięcy ludzi na stadionie owacji na, na stojąco. 70 tysięcy wolontariuszy, 70 tysięcy młodych i starych, bo znali się tam ludzie w, w różnym wieku. Wszyscy uśmiechnięci, wszyscy zawsze pomocni i fenomenalnie zorganizowani. no To musiało się po prostu udać i to musiało wywrzeć ogromne e, wrażenie na, na, całym, na całym świecie. Czyli no, tradycyjnie w ludzie siła. Tak, to prawda. Yy, w ludziach siła i chyba w organizacji siła. Jeśli wszystko zaplanujemy, no to wszystko się uda. Znaczy, nie można chyba narzekać na, na euro w Polsce. Tak samo było bardzo dobrze zorganizowane, także na, na pewno jest to impreza innego formatu, bo ja na kolei Olimpiada jednak cały świat i, i angażuje cały świat, natomiast Euro jest tylko, że tak powiem ograniczone do tych kilkunastu krajów, które przyjeżdżają. Ale pamiętajmy także o tych dobrych na... głosach, które były przy Ta, Euro 2012. Było... Na, I... Naprawdę trzeba przyznać, że, że to były dwie świetne imprezy w tym roku i na pewno zostaną długo, długo zapamiętane, bo, bo i Euro i Olimpiada na wysokim stałym poziomie organizacyjnym i... I technicznym, i technologicznym. Czy i... mamy i... udane sportowe lato Och, tego ruchu? Na pewno. Roku. Na pewno. No, szkoda, że już koniec. Słuchacie podcastu Emigranci. Kolejny temat powraca i chyba będzie zawsze powracał, dopóki dopóty będą wojny na świecie. Ostatnio zamieściliśmy na portalu reportaż reportera The Times, Hugo Rivkinda, który odwiedził nowo otwarty obóz dla uchodźców w Zatarii w Jordanii. Syryjczycy, bo dla nich został stworzony ten obóz, żyją w godzących w ludzką godność w warunkach. Okazuje się, że, że już 100 tysięcy Syryjczyków zarejestrowało się w Jordanii, a sam obóz może jednorazowo pomieścić aż 25 tysięcy osób Znajdują się tam całe rodziny, a także samotni uchodźcy. Pomoc niesie, niesie uchodźcom Andrew Mitchell, to sekretarz stanu rządu brytyjskiego. Z każdego takiego dobroczynnego gestu musi się mocno tłumaczyć przed społeczeństwem brytyjskim, ale ta pomoc jest niezbędna. Andrew Mitchell przeznaczył 30 milionów funtów na pomoc uchodźcom w Syrii. Te pieniądze nie tylko trafią do Syryjczyków, trafą także do Turcji, trafą do, do Iraku, trafą do, do wszystkich innych państw, w których ta pomoc jest e, potrzebna. Okazuje się, że żeby dostać się w ogóle do obozu, Syryjczycy muszą przejść przez piekło. E, kiedy Syryjczyk zostanie złapany przez armię Asada, e, okazuje się, że nie zostaje rozstrzeliwany. E, tam podpalają ludzi. I, i patrzą po prostu, jak ludzie płoną. Także y, sytuacja, jest, sytuacja jest tragiczna i o tym cały świat powinien, po, powinien mówić, ale y, ciężka sytuacja uchodźców to nie, tylko, to nie tylko problem Jordanii, ale także innych miejsc na, na świecie. Y, okazuje, że, okazuje się, że także Turcja ma podobny pomysł z, z uchodźcami i ciężko sobie z tym problemem, problemem Poradzić, bo państwo zostaje samo z tym, a wiadomo, każdy uchodźca kosztuje, a skoro państwo ma łożyć na tych ludzi, no to łoży jak najmniejsze pieniądze, czyli okazuje się, że tak naprawdę z piekła trafiają do kolejnego piekła. No niestety problem uchodźców zawsze istniał i nie tylko w Europie, ale generalnie na całym świecie. Przykładami mieliśmy wcześniej, mieliśmy Kurdów, mieliśmy. E... Irakijczyków, którzy uciekali przed reżimem Saddama, mamy nadal Palestyńczyków, Afgańczyków. E, Afgańczyków. Mamy tych przy, przykładów naprawdę wiele i nie oszukujmy się, to zawsze jest problem dla każdego kraju. Dla kraju, który musi zapewnić im ochronę, e, przeżycie, podstawowe warunki do przeżycia i tak dalej, i tak dalej, który organizuje dla nich te obozy, no niestety jest to problem, niewygodny problem się okazuje i niestety... No mało się ku temu robi, aby ci ludzie w godnych warunkach mogli, mogli żyć. Bo pamiętajmy, oni nie są tam z wyboru, oni muszą uciekać, aby radować swoje życie i aby zapewnić byt swoim rodzinom, bo uciekają całe rodziny, a nie poszczególni ludziom. Oni nie, nie uciekają z, nie wiem, tylko i po to i wyłącznie, aby polepszyć sobie sytuację finansową, bo lubią te kraje, bo im się tam podoba itd. itd. Oni uciekają aby przeżyć. To jest zupełnie inna walka, aniżeli podejmują ją na przykład emigranci yy, ale jest, jest to inny rodzaj emigracji, prawda? No jest, to, jest to inny rodzaj emigracji, dlatego mówię to, to jest dramatyczna walka o przeżycie i to jest, to jest, to jest problem tych ludzi tak więc no, trzeba to nagłaśnie trzeba o tym mówić, trzeba mieć tego świadomość przede wszystkim, w związku z tym mówmy o tym, jak najbardziej otwórzmy debatę na ten temat wypowiadajmy się, z chęcią przyjmiemy wasze komentarze na, na portalu zapraszamy do, do cyklu naszych artykułów na ten temat i? A sam artykuł polecamy na przystanekpolska.pl. Wciąż do przeczytania. Dokładnie. Trudnych tematów ciąg dalszy. Trudnych i wywołujących na pewno spore emocje. W związku z tym, Marinka, oddaję Ci głos. Ym, o obozach dla uchodźców nie dowiedzielibyśmy się, gdyby nie um, korespondenci, korespondenci, wojenni, gdyby nie um, reporterzy. Tego samego dnia, w którym ukazał się artykuł o obozie dla um, uchodźców, zamieściliśmy raport o korespondentach wojennych. Um, aż 70 -oro dziennikarzy zostało zamordowanych w ostatnich sześciu miesiącach na całym świecie. Stali się łatwym celem, bo tak naprawdę są nieuzbrojeni, niezabezpieczeni i zupełnie bezsilni, bezsilni wobec okrucieństwa rebeliantów, bardzo często. I ten problem bezpieczeństwa dziennikarzy powraca przy każdej takiej debacie. Problem nierozwiązany i nierozwiązywalny. No co tu dużo mówić? Mi zawsze będzie w głowie pozostanie mi już zawsze w głowie historię amerykowin czyli. Korespondentki wojennej, amerykanki, która pracowała dla The Sunday Times, brytyjskiej gazety, reporterki, która była na świecie wszędzie. Ostatnio pisała także z serii. Mówię, ostatnio pisała, bowiem w wrócem została zamordowana, zginęła pod gruzami z bombardowanego hotelu dla dziennikarzy. A zginęła w bardzo głupi sposób, bowiem na dzień przed zostawiła w holu hotelu na parterze swoje buty z szacunku do, do kultury islamskiej. I tuż przed tym, jak zaczęły się bombardowania, zeszła, zeszła na do, następnego dnia, by, by te buty zabrać i ubrać na nogi. Nie zdążyła już powrócić, bo zginęła pod, pod gruzami. Mary to postać bardzo charakterystyczna. Od lat pokazywała się z przepaską na... Czarną przepaską na lewym oku. Oko to straciła w Sri Lance. To pamiątka, w cudzysłowie, pamiątka po, po wojnie domowej w Sri Lance. No chyba o dziennikarzach warto mówić zawsze i, i o reporterach, bo newsy chcemy, bo, bo chcemy wiedzieć, co się dzieje na drugim końcu świata, ale zapominamy, że oni tak naprawdę bardzo często narażają swoje życie i, i tego życia chyba w ogóle nie mają. E, przy okazji korespondentów wojennych ostatnio czytałam książkę e, Janine Di Giovanni. To znów amerykańska e, korespondentka, trochę z włoskimi e, korzeniami. E, w Sarajewie poznała swojego e, męża, e, Bruno Giraudon, francuskiego e, operatora kamery. E, książka to historia, historia życia historia miłości dwojga ludzi historii historii miłości bardzo romantycznej, bo, bo gdy kobieta mówi o mężczyźnie, że on już na zawsze pozostanie w jej życiu albo, że będzie jej największą miłość, a kiedy mężczyzna mówi, że już jej nigdy nie straci, no to jest to miłość romantyczna. W ich przypadku niestety zakończona rozstaniem, bo mm. postanowili nie być już więcej razem. Ale jest to także historia macierzyństwa. Dijewanii kiedy została matką syna Luki, okazało się, że nie bardzo sobie z nową rolą radzi. Ta rola ją przeraziła i chyba przerosła, ale w miarę upływu lat oczywiście sobie poradziła. Okazało się, że gdy wraz z mężem Brunem przeprowadzili się do Paryża i zarzucili swoje dawne życie, życie korespondentów wojennych, nie potrafią żyć. Jamindy Giovanni bardzo często mówiła w wywiadach, że. Ona myślała, że wojna jej nie złamała. Okazało się, że wojna i ją, i jej męża złamała, i już nigdy nie potrafili żyć się, y, normalnie. Że chyba okrucieństwo tego świata, które zobaczyli podróżując po świecie i, i nadając, czy pisząc reportaże z tych miejsc, y, okrucieństwo tego świata i ilość, ilość śmierci, jaką zobaczyli, okazało się, że niestety to. Y, to już im nie pozwoliło normalnie żyć. Książkę warto przeczytać. No co tu dużo mówić? To historia dwojga ludzi, kochanków, korespondentów wojennych, męża i żony, a wreszcie rodziców z wojną w tle, a może właśnie z wojną w roli głównej. Oceńcie no, sami, polecam. Jenin DiGiovanni goes by Daylight Polskie tłumaczenie pewnie się pojawi już niedługo na, na rynku polskim. Polskie tłumaczenie może brzmieć yy, duchy światło dziennego. Kto wie, może takie będzie tłumaczenie, może zupełnie inne, ale pamiętajcie nazwisko Jan D. czy pani? polska.pl.net Opinie, tematy, wiadomości, blogi Portal dla emigrantów Pozostajemy trochę w kręgu pisarskim Ty chciałeś teraz coś powiedzieć, tak? tak. No bo tak wziąłeś oddech, myślałam, że chciałeś coś powiedzieć Nie, chciałem zmienić temat, bo naprawdę depresyjny odcinek nam dzisiaj wychodzi strasznie Mówimy o strasznie poważnych i, i trudnych tematach A to teraz trochę mniej poważnie Chociaż... W chociaż będzie trochę poważnie. No, no bo jakoś ciekawostka chcieliśmy powiedzieć o książce, jaka zosta została wydana przez blogowiczkę portalu na temat.pl, Dominikę Dymińską. Książka pod tytułem Mięso. No trochę mięsa tam jest rzeczywiście, jeśli wiecie o czym mówię. I y, to historia nastoletniej dziewczyny. Książki jeszcze nie mieliśmy w ręce, nie czytaliśmy jej. Pewnie polecamy, bo warto to przeczytać, jak każdą, jak każdą pozycję literacką. Ale przy okazji przy okazji tej książki i blogowiczki Dominiki Dymińskiej chcemy chyba powiedzieć o innym temacie i, i będzie mniej depresyjnie. O sile blogu mówiliśmy już wielokrotnie i, i, i pisaliśmy na łamach portalu przystanekpolska.pl i mówiliśmy o emigrantach. Za każdym razem powtarzamy jedno. Blog to nie pisanie do szuflady. Każdy blog ma konkretnego odbiorcę i każdy blog ma konkretnego czytelnika. I chyba najlepiej o tym wie y, król polskich y, blogerów o pseudonimie Kominek. Y, podobno okrzyknięty został jako najpopularniejszy, najbardziej opiniotwórczy bloger y, w Polsce. Warto poczytać, bo blog jest bardzo ciekawy y, i rzeczywiście ma takie bardzo y, subiektywne spojrzenie na rzeczywistość, ale bardzo cenne spojrzenie. Dlatego polecam kominek.in Pod tym adresem znajdziecie Króla polskich e, blogerów. A dla tych, którym nie zawsze dobrą opcją wydaje się prowadzenie własnego bloga, czy to ze względów technicznych, finansowych, czy jakichkolwiek innych... E... Zachęcamy do współpracy z przystankiem Polska. .pl. Dla nas zawsze możecie pozostać swój artykuł, my go z chęcią opublikujemy, rozpowszechnimy. No i cóż, zaczynacie pracować na swoje własne nazwisko, swój własny materiał. Być może wy będziecie następną osobą, która wyda swoją własną książkę, swoje własne wypisy z waszych blogów, czy również udzielicie jakiegoś ważnego wywiadu, czy po prostu rozpowszechnicie swoje nazwisko i staniecie się częścią dziennikarskiej rodziny, czego każdemu z serca życzymy. Polecamy się także zespołom w tym momencie, bo chyba warto. Jeżeli chcecie, żeby Wasza piosenka została usłyszana w emigrantach, podeszlijcie nam to, podeszlicie kilku, krótką informację o swoim zespole. Powiemy i o piosence, i o zespole, także polecamy się i wszystkie adresy nasze mailowe możecie znaleźć na przysunekpolska.pl.net w zakładce Redakcja, a tak krótko podam, że jest to kontakt. Małpaprzestanekpolska.pl.net. Jeżeli nie zapamiętacie, to zajrzyjcie na stronę, tam nas znajdziecie. Znajdziecie nas także na Facebooku, Twitterze i Google tam zawsze możecie do nas pisać, tam możecie komentować. Artykuły możecie zamieszać sugestie dotyczące portalu, także jesteśmy otwarci. Wszędzie tam nas znajdziecie i wszędzie tam możecie do nas pisać. A ponieważ jeszcze wakacje trwają i czas w końcu przenieść naprawdę lekkie tematy. E... Krótka informacja, gdzie praktycznie najczęściej wyjeżdżamy na wakacje, gdzie emigranci nasi wyjeżdżają na emigrację, bo to chyba też najbardziej nas interesuje, bo możemy porównać to z naszymi planami wakacyjnymi, te, które już za nami lub jeszcze przed nami, bo jeszcze zostało parę tygodni wakacji. W związku z tym Polska Izba Turystyki opublikowała swoje dane i emigranci najczęściej spędzają urlop i to chyba nie jest zaskoczenie, bo spędzają go w Polsce. Około 35% respondentów odpowiedziało, że w Polsce spędza e, po prostu swój wakacyjny czas. Tam, gdzie jest ciepło, to kolejna odpowiedź, 32%. E, no cóż, wiadomo, ciepło każdy lubi, a gdyby nie było za bardzo, za ciepło, to... I nie lubi się wakacji, można zostać w domu, po prostu nie ma wakacji, tak odpowiedział 20%. Jesteśmy tak zapracowani tutaj, przebywając poza krajem, no że naprawdę czasami tych wakacji ciężko wygospodarować ten czas na wakacje. No i aż 20% odpowiada tak w ten sposób, a 13% spędza po prostu na emigracji, czyli zwiedza swoje bazy, kraje, w których po prostu w tej chwili przebywa, bądź też kraje sąsiednie, ale nie, nie, nie podróży wcale do Polski, ani, ani nie zamyka się w domu i nie odcina się od wakacyjnego Szału, w związku z tym na wakacje warto jechać. Z kolei 63% Polaków z Polski wyjeżdża za granicę w celach turystycznych. To raczej nie dziwi, ponieważ ceny w tej chwili są tak wyrównane i tak podobne do siebie, że czy spędza się urlop w Polsce, czy za granicą praktycznie jest ten sam koszt, a jednak zwiedzać świat należy, przyczyniają się do tego tanie linie, a przynajmniej przyczyniały się w tej, do tej pory, ponieważ zaczyna się robić w tym e, biznesie no, mały bałagan i zaczyna się robić duży problem, jeżeli chodzi o tanie latanie. Czy jest to taka prawda? No jest taka prawda. Niestety okazuje się, że cały czas musimy płacić za, e, za usługi bardzo niskiej jakości. Płacić musimy coraz więcej. Okazuje się, że coraz częściej musimy płacić za bagaż podręczny i tylko już za walizkę ale za bagaż podręczny. Samoloty są coraz bardziej przepełniane, no bo podróżować do Polski musimy, a podróżujemy w coraz gorszych warunkach. Gdzieś tam w, w bieganinie, w kolejkach i trochę chyba z pogardą w oczach ym, obsługi y, linii lotniczych. Ja coraz nie jestem zadowolona z, ym, z jakości usług i coraz bardziej przyczyniam, przyczyniam się chyba do... Y, coraz bardziej przychylam się do do głosu, że czasem warto chyba dodać do biletu i polecieć normalną linią lotniczą i w normalnych warunkach, a nie, a nie tanio, a nie, a nie drogo, a w bardzo tanich, taniej jakości. E, tanio i byle jak, nie bardzo, jednak lepiej dodać do ceny. Już w tej chwili można powiedzieć do prawie, że normalnej ceny biletu, ponieważ to tanie latanie nie jest już tak bardzo tanie jak się okazuje. Są jeszcze w tej chwili okazyjne ceny biletów, ale to są naprawdę zaczynają być coraz częściej, zaczynają być okazje biletów, a nie regularne ceny tanich, tanich linii lotniczych. W związku z tym uważajcie, jeżeli bukujecie jakiekolwiek bilety, jeżeli bukujecie swoje wakacje. Porównajcie, ponieważ ma jest w tej chwili tyle możliwych narzędzi w internecie do porównania cen, przejrzyjcie kilka ofert, kilka różnych linii lotniczych i wybierzcie tą najlepszą dla Was, najbezpieczniejszą przede wszystkim, bo pamiętajmy, tanie latanie, my dlatego tań, latamy tanio, gdyż no, nie zawsze jest to latanie bezpieczne, Możecie, możemy nie wylecieć, możemy nie dolecieć, a możemy także nie wrócić z wakacji, to się wiąże w, w, w, również z wakacjami. To wszystkie atrakcyjne oferty wyglądają ładnie na papierze, ale w rzeczywistości nie zawsze są ładne i piękne. W związku z tym, jeżeli już latamy, a jeżeli latamy daleko, naprawdę warto rozważyć cenę i chociażby bilet lotniczy uznanej i renomowanej renomowanego przewoźnika. W związku z tym no, ta kraksa OLT Express w Polsce naprawdę daje dużo do myślenia i, i na pewno, jeżeli nie w tych planach wakacyjnych, to powinniście tę kwestię uwzględnić na, na przyszłe wasze e, wakacje, na przyszłoroczne wakacje. No a z kolei, a teraz co, od czasie wolnym, czy... Wydaje mi się, że czas wolny warto by z, e, prześwietlić, ponieważ no, niestety tak, tak jak zmienia się świat, jak zmieniają się Technologie, Jak zmienia się wszystko dokoła nas, nasze przyzwyczajenia nie zmieniają się od lat. I mówimy tu również cały czas o Polakach. Chociaż nie tylko chyba to dotyczy Polaków. Możemy się rozejrzeć y, po Europie i po świecie, po Ameryce również. To również chyba tyczy się innych narodowości. Niestety w czasie wolnym króluje głównie oglądanie telewizji. Potem są rozmowy z bliskimi i spacery, ale okazuje się, że to mężczyźni w wieku powyżej 60 roku życia, czasu wolnego aż mają 5 godzin dziennie. I ten czas wolny w większości spędzają na oglądaniu telewizji. Najmniej czasu wolnego mają kobiety w wieku 25-44. Tylko 200, 217 minut dziennie. To bardzo mało, bo to jest raptem 3... Ponad 3 godziny. No to... Niecałe, dwie godziny mniej od nas, w związku z tym nie. A my pracujemy więcej i ciężej. A ty dość. nie jesteś powyżej. Ty nie masz więcej niż 60 lat. A to no. są. wieku powyżej 60 roku życia. Polacy także chętnie czytają, podobno. Chętnie czytają. Rzeczywiście nie jestem czytaniem źle. Uprawiają sporty, pracują na. pracują na, działce, na działkach. No i gdzieś tam na liście znalazło się także chodzenie do kościoła. W czasie wolnym. No. Słuchacie podcastu Emigranci. A teraz przenosimy się do Edynburga, bo wakacje trwają, a jeśli jest sierpień, to oznacza, że jest festiwal w Edynburgu. W tym roku bardzo... bardzo po polsku, bo... Bo 11 sierpnia Festiwal w Edynburgu, część teatralną, otworzył, otworzyło przedstawienie w Macbeth w reżyserii Grzegorza Jarzyny. Przedstawienie nie to jest już nie Zobaczycie, bo dzisiaj jest 13. Spokojnie zobaczycie, bez problemu zobaczycie, ponieważ przedstawienie będzie cały czas oczywiście powtarzane. A. Chodziło o, o, o samą formę em, otwarcia, że. Produkcja ta została wybrana na otwarcie, na otwarcie tak ważnego festiwalu teatralnego, jakim jest właśnie ten sierpniowy w Edynburgu. Nie powstydziliśmy się, naprawdę. Owacja na stojąco zebrała produkcja Jarzyny. To dawno niewystawiane, niewystawiane przedstawienie Macbeta, bardzo nowoczesne. Gdzieś tam pojawiły się także wątki terroryzmu. Przy Macbecie bardzo ważne, żeby to, żeby to także uwzględnić. Nie będziemy się w kwestie teatrologiczne y, y, tutaj y, zagłębiać. Za ciężki odcinek dzisiaj, wybrał. To... Za, za ciężki, za ciężki okay. odcinek, ale co ważne, Polacy w końcu zostali docenieni na festiwalu. I to nie, i to nie tylko przedstawienie Jerzyny. Poja pojawi się Agazarian także, czyli tutaj kwestia y, jazzu y, bardzo została doceniona. Pojawi się mnóstwo Polaków. Pojawią się także polscy y, satyrysy w, y, w Edynburgu. Przyjrzyjcie się y, y, programowi edynburskiego festiwalu w tym roku, bo naprawdę warto. W zeszłym roku mieliśmy debatę o Miłoszów. W tym roku mam wrażenie, że troszkę zabrakło, chociaż pojawi się polski poeta na, na festiwalu w Edynburgu. Jak zajrzycie sami? Nie mówię wam, żebyście zajrzeli do programu, do programu festiwalowego. Polecam Edynburg w sierpniu, bo ulica tańczy i śpiewa i na każdym rogu. Dosłownie. I miasto jest przede wszystkim samo w sobie piękne dla tych, którzy wcześniej nie byli. Więc to jest dodatkowy, że tak powiem, bonus na to, aby odwiedzić Edynburgi i zobaczyć. Jak. Warto do Edynburga przyjechać. Nie Z tylko w sierpniu, ale w sierpniu szczególnie. Zdecydowanie europejska stolica. Chociaż okazuje się, że, że właśnie, stolica europejska kultury, okazało się, że, że obraz Picasso... Ym portret kobiety w czerwonym fotelu, ostatnio się pojawił i znikał na terminalu w Edynburgu. Także gdzie, tam, gdzie ta sztuka, która okazała się, że obraziła podróżnych? Najpierw zdjęto ten obraz, a potem go następnie zawieszono, bo stwierdzono, że sztuka nie może nikomu szkodzić nie może obrażać. Nie obrażamy się na różne reklamy i filmy w telewizji, a mamy się obrazić na sztukę. W przeddzień prawie festiwalu sztuki w Edynburgu, więc Obraz ponownie zawiózł na, na ścianach terminalu w Edynburgu. No, mówi się, że o gustach się nie dyskutuje. To prawda. No no w stuce... Na lotniskach jak najbardziej, jak widać. A zbliżamy się powoli do końca dzisiejszego podcastu. Ale na samo zakończenie bardzo ważna kwestia, której musicie się przyglądać na, na portalu przystonekpolska.pl. Już niedługo rusza międzynarodowa akcja. Projekt Emigracja, jestem tu, jest mi dobrze. To historie emigranckie, to emigracja widziana oczami emigrantów, chcemy zmienić wizerunek emigrantów na świecie, wśród Polaków, a także wśród samych emigrantów. Jeżeli robicie, przeprowadzacie jakieś projekty ciekawe, dajcie nam znać, my o nich na pewno powiemy w emigrantach, na pewno napiszemy na przystanek polska.pl. Jeżeli cokolwiek robicie, tworzycie, śpiewacie, tańczycie, malujecie. Dajcie nam znać, napiszcie do nas, znajdziecie nas na Facebook, Twitter, Google+, znajdziecie nas także na stronie internetowej w zakładce redakcja. Piszcie do nas, my na pewno się wami zajmiemy i o was powiemy, bo każda historia migrancka i wszystko to, co robicie na, na migracji, jest naprawdę bardzo ważne i godne powiedzenia, opowiedzenia. A próbkę możliwości i tego typu twórczości możecie już zobaczyć na portalu przystanekpolska.pl. W zakładce, czy w kategorii Lifestyle możecie zobaczyć świetny materiał grupy um, bodajże Somebody's uh, Somebody's um, Orchestra YouTube i Orchestra uh, oni napisali, czy zrobili to tak naprawdę, wyreżyserowali, zagrali, złożyli, zmontowali, świetnie to w naprawdę świetnym stylu uh, remix uh, po bardzo popularnej piosenki Zespołu Gokie, yes, somebody that I used to know. No jest to absolutnie genialny materiał. My go otrzymaliśmy, właśnie za, natychmiast pojawił się na naszym portalu. Tak więc serdecznie zapraszamy na naszą stronę. Materiał będzie cały czas w kategorii lifestyle. Tak więc zapraszamy. Kliknijcie w kategorię lifestyle, tam będziecie mogli obejrzeć wideo z tego kapitalnego materiału i mniej więcej przyjrzeć się, o jaką mniej więcej taką no, twórczość nam chodzi. Jest to z pewnością um, ta sprawa, która, która nas po prostu no, ekscytuje bardzo. W związku z tym nagrajcie. Nawet gdyby to miało być zwykłe pozdrowienia, gdyby to miało być coś w okolicach muzyki, chcecie coś powiedzieć o książce, o jakimś świetnym projekcie, który robicie, a musi on jakoś no, użyć światło dziennie, zapraszamy. Piszcie do nas, przesyłajcie nam wasze projekty, my z chęcią właśnie je opublikujemy. To już wszystko w dzisiejszych emigrantach. Przypominamy, że emigrantów możecie posłuchać w iTunes, aplikacji podcasty, to dla użytkowników urządzeń Apple, a także na polska.pl.net i w polskipodcasting.com Pamiętajcie, to nowe miejsca dla emigrantów, polskipodcasting.com Serdecznie zapraszamy i jeszcze raz wielkie podziękowania i ukłony w, w, w, w kierunku Filipa Szareckiego i ekipy chłopaków z polskipodcasting.com Polecamy Twitter, Facebook i Google abyście zawsze byli na bieżąco z najnowszymi informacjami i artykułami na Przystanekpolska.pl. Pamiętajcie o naszej akcji Projekt Emigracja Jestem tu, jest mi dobrze już niedługo szczegóły na Przystanekpolska.pl.net. Piszcie, komentujcie, czekamy na wieści od Was i sugestie. Nasz adres mailowy to redakcja przystanek, Małpa przystanekpolska.pl.net. Pozostałe adresy e-mailowe znajdziecie w, na naszej stronie w zakładce redakcja. Dokładnie. Dziękujemy serdecznie za dzisiejszy odcinek i zapraszamy tradycyjnie za dwa tygodnie. Tak. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Do usłyszenia. Emigranci. Podcast dla emigrantów i o emigrantach.